To są informacje polskiego Radia 24. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych w drodze do Islamabadu. Przed nami kolejna runda rozmów o zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie. Eksplozja w aucie przerobionym na kampera. Ranni trafili do szpitala. Pod tatrami powstanie system ostrzegania mieszkańców i turystów. Minęła 15. Damian Szpyra. Zapraszam. W ciągu najbliższych dni w Pakistanie dojdzie do kolejnej rundy rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa dotrą do stolicy Pakistanu jutro wieczorem, poinformował amerykański prezydent w mediach społecznościowych. Napisał, że Iran wczoraj ostrzelał cieśninę Ormus, co jest absolutnym naruszeniem porozumienia o zawieszeniu broni. Dodał, że Stany Zjednoczone oferują uczciwe i rozsądne porozumienie i wyraził nadzieję, że Iran się na nie zgodzi. Zagroził, że jeśli tak się nie stanie, to Stany Zjednoczone zbombardują każdą elektrownię, każdą Most w Iranie. Tymczasem armia irańska zmusiła dwa tankowce przewożące ropę naftową do zawrócenia z trasy przez ciśninę Ormus. Załogom tych jednostek wysłano ostrzeżenia, poinformowała agencja Reutera. Zawrócenie statków, które pływają pod banderami Botswan i Angoli, było według strony irańskiej rezultatem trwającej amerykańskiej blokady morskiej, która została nałożona na Iran. W Łebie dwie osoby zostały ranne po wybuchu w aucie przerobionym na kampera. W pojeździe doszło do wybuchu ogrzewania. Wybuch był dość duży, rannych zabrało pogotowie lotnicze, informuje kapitan Radosław Wroński, zastępca komendanta Straży Pożarnej w Leborku. Dwie osoby poszkodowane, kobietę i mężczyznę. W wieku około 50 lat, z widocznymi oparzeniami ciała. Ratownicy OSP udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wyznaczyli lądowisko dla śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Poszkodowanie zostali przekazane przebyłem służbom medycznym. Policja wyjaśnia przyczyny wybuchu się od Morza Zachodniego po Dolny Śląsk. Spodziewane są dziś ulewy. Najwięcej deszczu ma spaść na obszarze województwa lubuskiego, a także zachodniej części Wielkopolski i Dolnośląskiego. Nawet do 60 litrów wody na metr kwadratowy. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa dotycząca sytuacji pogodowej w kraju. Służby ściśle ze sobą współpracują i wymieniają się informacjami, a kierownictwo resortu regularnie otrzymuje raporty o stanie bezpieczeństwa. Mówiła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Potwierdzono, że wszystkie jednostki są w pełnej gotowości. Tutaj głównie Państwowa Straż Pożarna na bieżąco monitoruje sytuację. Jeśli zajdzie taka potrzeba, natychmiast wyśle dodatkowych strażaków do regionów najbardziej zagrożonych deszczem i ulewami. Alerty obowiązują do wtorku. Jutro ma dojść do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Głównym tematem Stowarzyszenie Rozwój Plus założone przez byłego premiera. W ocenie prezesa PiS jest to ruch skierowany przeciwko partii i obliczony na rozłam. Wcześniej prezes PiS ostrzegł, jeżeli, że jeżeli działalność stowarzyszenia będzie kontynuowana, to ludzie angażujący się w nią nie znajdą miejsca na listach wyborczych partii. Pytany o poniedziałkowe spotkanie Krzysztof Szczucki, który także zapisał się do stowarzyszenia, powiedział, że nie obawia się jego wyniku. Rozmowy z panem prezesem są zawsze takie bardzo ciekawe, pogłębione, długie, więc pewnie będą rozmawiali może nawet kilka godzin. Skończy się przekonaniem, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie jest w żaden sposób zagrożeniem, raczej może wspomóc Prawo i Sprawiedliwość w narzuceniu Polsce agendy rozwojowej, że Polska się dynamicznie rozwijała. To jest celem ludzi, którzy zrzeszają się w stowarzyszeniu. Mateusz Morawiecki przekonuje, że założone przez niego stowarzyszenie nie jest inicjatywą polityczną. Rozwój Plus ma się skupiać na działalności eksperckiej i merytorycznej, a to nie stoi w sprzeczności ze statusem Prawa i Sprawiedliwości. Do stowarzyszenia zapisało się kilkudziesięciu działaczy PiS. Pod Tatrami powstanie system ostrzegania mieszkańców i turystów. Syreny we wszystkich jednostkach straży pożarnej będą być na wypadek sytuacji kryzysowych. Chcemy zwiększyć bezpieczeństwo cywilne, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupienie. Zakończyliśmy tutaj współpracę pomiędzy nami, ale też i z ochotniejszymi strażami pożarnymi, jeżeli chodzi o doprecyzowanie i skontrolowanie systemu alarmowania, tak, ażeby system, który służy do zawiadamiania o pożarach, mógł być używany również w sytuacjach, których obyśmy się nie doczekali na przykład zagrożenia z powietrza. W razie zagrożenia za system alarmowania odpowiadać będzie Państwowa Straż Pożarna. Zakończono już testy sprzętu, a teraz starostwo planuje zintegrować wszystkie urządzenia tego rodzaju rozlokowane na Podhalu. To były informacje Polskiego Radia 24. Za oknami ciepło i słonecznie w całym kraju. Nieco więcej chmur zaczyna pojawiać się na południu Dolnego Śląska, a także na Mazurach. Termometry wskazują obecnie od 15 do 18 stopni. Chłodniej na północy, tam około 10. W nocy zrobi się pochmurno i deszczowo. Będzie od 4 stopni nad morzem do 8 na południu. Przymrozki spodziewane na, Podla, na Podlasiu. Tam maksymalnie 2 stopnie. Klima. Bardzo dobra jakość powietrza jest w Słupsku, Gdyni, Kościerzynie, Tczewie, Malborku i Połańcu. W pozostałej części kraju stan powietrza jest w większości dobry. Jedynie w Mielcu, Katowicach, Włodzisławiu Śląskim i Kaszowie w Małopolsce umiarkowany. Ponad połowa energii w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wód w rzekach w południowej, zachodniej oraz centralnej Polsce. Klimat. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. 6 minut po godzinie 15. Jak zwykle w niedzielę zapraszam państwa teraz do teatru. W repertuarze. Dzień dobry, dzień dobry, Martyna Podolska. Niezwykle się cieszę, że jest Jesteśmy razem tutaj w studiu, studiu Polskiego Radia 24 i przed nami audycja w repertuarze. A to jest taki weekend wzruszeń, wielkich wzruszeń. Trochę opowiadałam w Państwu o tym w, po, w piątek, o poranku, mówiąc o tym, że czasem jest tak, że pewne tematy łączą się. I na przykład łączyło się to, że od piątku w kinach ponownie pianista Romana Polańskiego po 24 latach ten film ponownie wrócił. I to łączy się z postacią Władysława Szpil Ilmana, legendy także Polskiego Radia. No a przecież obchodzimy jubileuszowy weekend programu Pierwszego Polskiego Radia, czyli setne urodziny. No a skoro o jubileuszach mowa, no to no właśnie, to o kolejnym jubileuszu będziemy teraz w naszej audycji teatralnej rozmawiać. Jubileusz wybrzmiał premierowo na scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie. Bardzo się cieszę, że są razem z nami Magda Czerwińska, aktorka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I reżyser tego przedstawienia Maciej Jaszczyński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No, ale musimy troszeczkę sprecyzować. To nie o e, jubileuszu Polskiego Radia Jedynki e, będziemy rozmawiać i jubileuszu w ogóle Polskiego Radia, ale o e, spektaklu, e, który odwołuje się wprost do e, filmu. E, Macku, to jest twój debiut reżyserski. Kończysz e, szkołę, kończysz Akademię Teatralną w Warszawie i właśnie e, ten utwór wziąłeś sobie na warsztat. Dlaczego? Historia tego utworu jest dosyć długa i skomplikowana. On trafił w moje ręce, jak jeszcze mieszkałem w Londynie i byłem tam na Akademii Artystycznej, w Wydziale Filmowym i przechodziłem przez brytyjską edukację filmową. I tamten Derek Jarman był jakimś patronem po prostu, jakimś młodych artystów. Był zachwycający i jakby w tym trudnym, wielkim Londynie, w którym nie do końca było wiadomo jak się odnaleźć, Jarman był jakimś drogowskazem. I potem wróciłem do Polski yy, i na chwilę o nim zapomniałem i dopiero w momencie, kiedy Julia Cholewińska i Wojciech Faruga zaprosili mnie do teatru yy, dramatycznego, żebym mógł tutaj debiutować i zaczęliśmy rozmawiać o tym co można wziąć na warsztat, o czym opowiadać. Pojawił się temat kontrkultury, polskiej najpierw kontrkultury. Kontrkultury polskiego punku, festiwalu w Jarocinie, różnych niszowych grup, frików, tych, którzy stawiali opór, buntowali się w XX wieku głównie. Z Marią Augustowską, z dramatuszką, którą zaprosiłem do tego procesu, zaczęliśmy się zastanawiać, o czym możemy opowiadać i w jaki sposób. I okazało się, że ta polska kontrkultura, polski punk szczególnie, był tematem, który nie do końca otwierał to, czego, czego oczekiwaliśmy od tego spektaklu. Czyli nie do końca był jakąś historyczną rekonstrukcją, ale nie był jakby aktualnym tematem na spektakl, który może zadać pytania o przyszłość albo o teraźniejszość. Zadawał pytania o przeszłość. Ale przecież ty w ogóle nie znasz tej przeszłości. Młody człowiek siedzi przed mikrofonem Mikowskiego Radia 24 i przecież i odwołując się do reżysera filmowego, o którym już wspomniałeś, to, to są czasy minione, czasy, w których ty nie żyłeś. Mówię teraz o samym filmie, o samym jego tworzeniu, bo przecież to jest siedem, lata 70-80, umarł w 94 roku, to po pierwsze. A druga sprawa, ten pankrąg, to, no to, to już jest przecież dawno, tak. Panami. Bardzo dawno. Ja tam nie żyłem i y, tego nie doświadczyłem, ale jednak te lata 70. -te, czy pewien rodzaj w ogóle napięcia, który był w tych latach 70. -tych, y, jest nadal aktualny i y, y, troszeczkę wzięliśmy to y, na warsztat film, w którym nie tylko jest punk rock, ale jest też Shakespeare, jest jakieś czasy, w których również nie żyłem, nie? XVI wiek, więc jakby yy, yy, o tym też jakby mogłem nie opowiadać, a jednocześnie yy, cały czas wzięcie tego Dżarmana, który, który yy, wtedy, w tych latach 70. -tych, on był kompletnym buntownikiem. On nie był jakby yy, pankowcem. Był pankowcem w sercu, bo pankował się nawet przeciwko pankowi. Buntował się przeciwko buntowi. On zobaczył, że bunt może być kapitalizowany i ten Kapitalizm, nasz obecny, późny kapitalizm, w którym jesteśmy jest bardzo podobny do tego, który był w latach 70., tym lat, jakby w latach, w którym taczeryzm dopiero się rozwijał. Nie? I jakby My znaleźliśmy z Marią właśnie um, jakieś pole do, do, do um, zlinkowania tej historii z teraźniejszością. Jednocześnie nie chcieliśmy robić spektaklu o tym, że kapitalizm jest zły. Nie chcieliśmy robić jakby, spektaklu o tym, że dzisiaj jest tak, a nie inaczej. Więc wzięliśmy poetyckie dzieło. Wzięliśmy po prostu dzieło wielkiego poety, bo Jarman był poetą i te jego filmy, które są hermetyczne, które są ciężkie do zrozumienia, są jak bardzo długi poemat i z próbowaliśmy z tego poematu wynieść coś, co dałoby nam materiał do właśnie rozmowy o rzeczywistości, o dzisiejszym świecie, a przez to, że nie byliśmy pankowcami, przez to, że nie byliśmy w latach 70 przez to, że, że to nie jest nasze doświadczenie, mogliśmy to potraktować z dystansu i sprawdzić, jakie mechanizmy rządziły wtedy i jakie mechanizmy rządzą teraz światem. I wydaje mi się, że to jest jakby coś, co z tego Germana zostało. Oczywiście tych czasów nie pamiętam, też i Magda, ale pytanie, czy sięgała się wcześniej do filmów Jarmana. Oczywiście dla filmowców jego kino jest znane, bo ono jest kinem alternatywnym, autorskim, dość kontrowersyjnym. Przecież jako pierwszy podejmował jawnie temat homoseksualizmu w swoich filmach. Te filmy są nieoczywiste, takie rzeczywiście czasem ciągnące się, bardzo takie, mogłabym powiedzieć, nawet apokaliptyczne, choć nie wprost mówiące o tych tematach. Więc jak otrzymałaś propozycję od Maćka, od dyrekcji Teatru Dramatycznego w Warszawie, żeby zagrać się w przedstawieniu jubileusz i żeby zagrać no, nie byle jaką postać królowej Elżbiety, to co, to najpierw sięgnęłaś po, po kino właśnie, po filmy? No oczywiście, zawsze jakby research to, to podstawa I, i, i tak przyglądałam się temu dziwnemu czemuś e, i, i jakby wyczułam e, inny rodzaj opowiadania, który jest dla niektórych bardzo pociągający, dla, dla niektórych nie do zaakceptowania, mm, ale e, tu właśnie nawiążę do, do tego, że, że ta inność i to sprawdzanie, o którym Maciek mówił, było największym wyzwaniem też dla nas. To znaczy szukania też od strony aktorskiej z moimi wspaniałymi kolegami, koleżankami na scenie, czyli Litką Pronobis, Martyną Kowalik, Helą Urbańską, Jankiem Sałasińskim i Karolem Rublewskim Co... W tym punku, um, bo, bo w Szekspirze więcej, ale też właśnie co jest aktualnego i co możemy przenieść na scenę, co jest, co, co, je, co dzisiaj jest jakby. Hmm, czymś takim, czym punk był właśnie w latach 70. i, i tu, tu to było wyzwanie dla nas to znaczy ja, ja y, musiałam tutaj mocno szukać i, i jakby co mnie porusza, co mnie dzisiaj bunt, prze, przeciw ja, czemu chcę się buntować nie wiem, czy w ogóle ja się chcę jeszcze buntować albo w czym chcę być niegrzeczna hmm, i, i, i, i, i tu, tu, tu było takie pole dla mnie do aktorskich poszukiwań w, więc research, a potem kopalnia ale research też pewnie tej, tej opowieści trudnej i mrożącej mhm. krew w żyłach wokół postaci Elżbiety. Bo to, że to jest łączenie gatunków, stylów, to jedno, ale druga sprawa, łączenie też ich gatunków i stylów w kostiumie, no, w ale postaci. No to jest wspaniałe. No, to jest po prostu wspaniała praca. To moda wikt, Elżbieta tak? pierwsza, To jest, no, uwielbiam to w, w, w tej pracy, pracy w teatrze, że że można um, zakochiwać się, odkrywać yy, i, i nurkować yy, i przeżywać to i prób próbować zrozumieć, co jest absolutnie niemożliwe, e, jak myślała e, Elżbieta I, kim była, jaką była kobietą. E, nie ma takich miejsc już, wydaje mi się... Mm, gdzie, gdzie można sobie pozwolić na, na, na taką podróż, że, że wymieniamy spostrzeżenia, że, że myślimy jak czuła, kim była, co, co jej się mogło podobać, co, jak kochała, jak nienawidziła, jak była okrutna, a potem to wszystko odpowiednio Popruszyć i, i, i, i połączyć, bo to też było ciekawe, jak, jak potem balansować tym e, mnie ciągnęło ku klasyczności. I, i, i no Shakespeare jest też absolutnie. E, e, no, cały czas genialnym e, m, kierunkiem i, m, i potem znaleźć y, balans pomiędzy współczesnością i, i okazało się, że to już dwie postaci zbie, z, zmieniają nam się w jedną postać, która to ciągnie, no, zapraszam bardzo serdecznie do teatru, żeby przeżyć z nami tę podróż. To opowieść realizowana na małej scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie. Magda powiedziała, że Szekspir wciąż jest na topie czy jest na topie dla ciebie też, Maciek? Młody reżyser, dopiero rozpoczynający przygodę z teatrem, już takim teatrem repertuarowym. Tak, teraz to pytanie jest w ogóle podwójne, bo teraz wczoraj odbyła się premiera, a już zaraz zaczynam realizację w ramach Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, realizację Roma i Julii w Teatrze Jaracza w Olsztynie, więc jakby muszę powiedzieć, że jest aktualny, ale nie tylko muszę, ale też chcę, bo... Nawet w tej pracy, gdzie Jarman był podstawą, jednak w, tym, w tej hermetyczności Jarmana czasami potrzebowaliśmy odnieść się do jakiejś podstawy. I tą podstawą była burza. I tą podstawą była jakaś opowieść o, o wielkim magu, który stworzył jakiegoś duszka. I cały czas odnajdywanie nawet nie tyle aktualności, co, co, co tych drogowskazów, które mogą nas do tej aktualności doprowadzić, są niezaprzeczalnie w Szekspirze Obecne. I mam takie poczucie, ym, szczególnie my, my przy tej pracy y, zastanawialiśmy się też z Marią Gustowską ym, o w ogóle rodzaj zderzenia tego języka, o to, czy, które tłumaczenie wybrać, o to, czy samemu tłumaczyć na nowo tego Szekspira zdecydowaliśmy się w końcu na tłumaczenie Urlicha, które jest tłumaczeniem bardzo klasycznym, które mm, samo w sobie jest trudne do zrozumienia, a jednocześnie w połączeniu z tym germanowskim językiem postmodernistycznym daje jakąś w ogóle kolejną płaszczyznę do, do nie tyle mm, nawet rozumienia, co czucia. I to jest coś, co mm, w tym Szekspirze wydaje mi się jest niezaprzeczalnie obecne, czyli pewnie rodzaj pokładu energetycznego czy emocjonalnego, który zawsze po prostu opowie... O, o, o nas samych. Dlatego mm, ja jak, naj, jak najbardziej, najbardziej, najbardziej zawsze mm, lubię wracać do Szekspira. Odważny jest. <laughs> <laughs> bardzo dobrze, bardzo dobrze. E, i, e, e, I trzeba powiedzieć, że jednak nie klasycznie go e, wystawiasz, czy będziesz tak. e, wystawiał, ale ja z, zawsze staram się rozmawiać o teatrze e, niedosłownie. Mhm. Jednak wydaje mi się, że chciałabym, żebyśmy uchwycili, o czym to jednak jest opowieść. Jest to królowa Elżbieta, w którą wciela się goszcząca u nas w studiu Magda Czerwińska, która zwołuje nadwornego astrologa i pragnie przenieść się w czasie. Przenosi się do tego 1976 roku, powiedzmy, powiedzmy. tu cytanie mm -hmm. za chwilę czyli te 400 lat e, mniej mhm. więcej. No a tu ma się odbyć jubileusz, jubileusz na cześć jej e, e, koronacji. E, od tego wychodzicie, ale tych wątków, odwołań kontrukulturowych, właśnie pankowych, rozmowie, jakby rozmowy o samym kapitalizmie w tej opowieści jest bardzo, bardzo dużo. Wychodzicie od historii, ale tak naprawdę ona się staje tylko i wyłącznie punktem rozważań dalszych, więc ta królowa Elżbieta w twoim wykonaniu, Magdo, ja tak ją czytam, no z jednej strony jest, oczywiście, bo wyglądasz jak królowa Elżbieta wprost z portretu, a z, drugiej, a z drugiej strony jest też kobietą poszukującą, którą można by usytuować w 2026 roku, czyli kolejne, kolejne lata do przodu. To jest opowieść o przyszłości, trochę dla mnie niesprecyzowanej czasowo. No tak. No tak i, i to jest jakby no, ja, dla mnie niesprecyzowanej też. To znaczy ja y, pracując y, szukałam totalnie we współczesności, w, y, y, ponieważ jesteśmy w skłocie w miejscu jakimś dziwnym, y, odrzuconych y, ludzi. Tak, tak, sobie to nazywaliśmy z moimi właśnie wspaniałymi partnerkami na scenie i to, to, to towarzyszyło nam w, w zasadzie do końca e, próba nazwania tego świata, czego my, m, c, z czym się nie zgadzamy, oczywiście po, ma, w, w ramach na, naszej podróży i, i, i tematu, ale c, co nas boli i, i jakby... Przez to próbujemy opowiadać o tym, bo ja tylko uważam, że no w ten sposób można być e, prawdziwym i jakby, no, y, m, albo chcę, chcę, chcę opowiadać, kim jestem dzisiaj, prawda? I, I to daje możliwość z tym nawiasem i w tej konwencji, że mm, być może to jest pod spodem jest... E, Elżbieta I, bo, bo do tego nas doprowadziła ta podróż. I to jest bardzo jakby m, ciekawe, że to się nam urodziło w trakcie. To było najpierw rozpisane na w zasadzie dwie różne postaci i pięknie się to jakby połączyło, że, e, że, że te, te dwie kobiety się jakby uzupełniają, jedna wypełnia drugą i łączą m, na koniec. Mhm. Rozmawiamy o spektaklu Jubileusz, ale nie byłoby tej opowieści bez muzyki, bo to jest muzyczna mm. także opowieść. Odwoływaliśmy się do Szekspira, do tego scenariusza też mm. i filmowego, ale, ale starasz się właśnie za pomocą muzyki rozumianej na różne sposoby opowiadać o tym świecie. To będzie dla Ciebie w przyszłości główny środek wyrazu? Je, jak, jak sądzisz, w jaką yy. stronę będziesz podążał jako reżyser teatralny? Marzę o muzykalu. <laughs> więc, więc tak. Ale y, ciężko, ciężko mi powiedzieć y, w tym momencie. Na pewno muzyka jest dla mnie w ogóle bardzo ważna w życiu. Y, tak samo jak bardzo ważny jest dla mnie obraz w życiu. Y, bardzo ważna jest dla mnie kamera. Y, bardzo ważni są przede wszystkim ludzie na scenie. Więc jakby myślę, że w tej pracy akurat y, zaczęliśmy, zaczęliśmy od muzyczności w ogóle, bo jakby bunt jest, jakby muzyka może stać się buntem. Jakby poszukiwaliśmy y, jakiegoś sposobu na to, żeby, żeby w w tych piosenkach też coś opowiedzieć. No, jednym z tych dużych tematów, które są w filmie Germana, jest y, temat Eurowizji, konkursu Eurowizji. My wzięliśmy sobie na warsztat pytanie o to, y, czym jest dzisiaj w ogóle Eurowizja y, dla Wielkiej Brytanii y, po Brexicie y, z innymi państwami, które, które nie, nie, nie, nie chcą za bardzo wypełniać m, wartości naszej wspólnoty. Czym jest... Bienale w Wenecji z uruchomionym na nowo pawilonem rosyjskim. Z jaką w ogóle em, kultura i sztuka ma funkcję we współczesnej polityce? E, w filmie. Em... Germana jest wielkie wykonanie utworu Ról Brytania, gdzie jakby jedna z bohaterek zakłada prawie że husarski kostium i performuje patriotyczną pieśń. My zdecydowaliśmy się na przeniesienie tego do utworu o Eurowizji, o Europie, o naszej wspólnotowości, którą brawurowo wykonuje Helena Urbańska. I zadajemy sobie trochę pytanie o to, w jaki sposób te symbole które, które u tej Królowej Elżbiety I mają swój początek które u tego Szekspira mają swój początek jak je teraz możemy wykorzystywać jak ci, którzy są u władzy mogą je wykorzystywać, nimi manipulować i tworzyć inne wspólnoty które niekoniecznie są ok. więc jakby ta muzyczność, szczególnie w tym spektaklu jest bardzo polityczna i myślę, że każda z trzech piosenek śpiewanych, które, które tutaj tak nam wyszły, się urodziły um, w kompozycji Michała Puchały, są um, bardzo dużym politycznym i buntowniczym aktem um, wziętym z punku, bo oczywiście jakby kompozycyjnie, muzycznie jakby one są nie tylko w tej jednej um, aurze, um, ale tak. Oczywiście ten spektakl opowiada o poważnych sprawach, o poważnych tak. tematach, ale, ale nie, nie, ale tam jest sporo takiego mrugnięcia do, do widza, tam jest sporo humoru właśnie puszczania e, e, oka im, i takiej niedosłowności, która e, może być zabawna, e, no jednak oczywiście w kontekście tych trudnych spraw, ale e, co jest też ciekawe i chciałabym, żeby to pod, podkreślić, słowo, muzyka, wszystko, no ale ten kostium. Magda, jak ty to robisz, że ty w takim szybkim tempie... Stajesz się Elżbietą te 400 lat wcześniej i 400 lat później. Wchodzisz po prostu za kulisy i od razu już jesteś. Zależy w jakiej linii czasowej jesteśmy. <grym> e, oczywiście, że nie, nie, nie, nie udałoby mi się to bez mojej ukochanej, wspaniałej, garderobianej naszej Dorot Dorotki, którą pozdrawiam bardzo serdecznie. E, to jest naprawdę drugi spektakl za, <śmiech> w garderobie, która jest na małej scenie też do, dosyć wąziutka i, i naprawdę logistyka poruszania się i jak my jesteśmy, jak ona już na mnie czeka z tą suknią, ja z Eli przeistaczam się w Elżbietę, to jest naprawdę to, to kiedyś musimy w ogóle zrobić, zarejestrować to. E, no, e, to jest też, to tempo i, i takie przeskakiwanie jest też dla mnie fanem w, w, w tym przedstawieniu, a to jest bardzo ważne, żeby szukać sobie takich rzeczy, które po prostu, no, to wyjście wieczorem, żeby, że, że, że, że po prostu trzeba mieć też fan. I mm, jest w ogóle wielką, wielką przyjemnością dla mnie e, zagranie w kostiumie. E, jakieś spełnienie marzenia, to, e, ponieważ e, no, to robi robotę, proszę państwa. E... No ja się przestraszyłam, Magda, Ciebie, no nie będę ukrywać, no. No, no i dziękuję za komplement. <laughs> <laughs> Projekt Kamili Bukańskiej i, i nasze w, w, wspaniałe dziewczyny z m, Marta i Ola, i, i które dbają o moją perukę, make-up, naprawdę to, to, to są dzieła sztuki. I wykonanie i mieć takie wsparcie i pracować z takimi artystami, no to po, po prostu tylko można założyć i i, i wyjść potem i, i, i się jest Elżbietą pierwszą, więc bardzo dziękuję za te, e, za te możliwość noszenia kostiumu, bo to, to jest coś. Jubileusz na mojej scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie. To przedstawienie wybrzmiało już premierowo, teraz wejdzie do stałego repertuaru teatru i na zakończenie, bo tak rozpoczęłam nasze spotkanie, naszą audycję od wzruszenia, to na koniec o takim chyba największym wzruszeniu. Drodzy Państwo, Maciek Jaszczyński, goszczący dzisiaj w naszym studiu, e, to bliska mi osoba, od liczyliśmy, 17-18 lat. Razem rozpoczynaliśmy przygodę teatralną w Domu Kultury pod akcją w MDK Lubelskim w Teatrze Panoptikum. Ja już wychodziłam z teatru, jestem trochę starsza. Maciek przychodził, ale to przekazywanie pałeczki było obecne i jestem dumna, Maćku, <śmiech> że dzisiaj spotykamy się tutaj w Polskim Radiu 24 w naszej audycji teatralnej i że ty debiutujesz na scenie teatru dramatycznego, że możemy rozmawiać i no i że możemy rozmawiać o, o tym, co nas ukształtowało i co będzie, myślę, przedmiotem dalszych naszych rozmów, rozmów i i dalszej przyjaźni. Myślę, że z tego miejsca musimy pozdrowić teatr Panoptykum i wszystkich <głos> absolwentów, których na lubelskich, nie tylko na całej polskich scenach jest mnóstwo i miejsce, które naprawdę e, w, trzyma tego ducha teatru i, i kształtuje kolejne pokolenia. Dziękujemy za to i dziękujemy, Martyna. Bardzo dziękujemy. Maciej Jaszczyński, debiutant w Yay. naszym studiu. Bardzo dziękujemy za wizytę. Magda Czerwińska. Bardzo dziękuję. Martyna Podolska, jubileusz w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Zapraszamy Państwa serdecznie. W repertuarze. Reklama. Marian? Hmm? A gdzie mogę kupić? Ten... Na mediaexpert.pl No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na Mediaexpert.pl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 Widzę, że u Pani poranny rozruch to podstawa, tak.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 ogłoszenie społeczne. Pamiętasz Dar Pomorza? Statek, który uczył odwagi, dyscypliny i marzeń o dalekich lądach. Dziś możesz pomóc, by jego historia nie poszła w zapomnienie. Zostań członkiem Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza i wspólnie zadbajmy o dziedzictwo polskiej floty. Więcej na stronie darpomorza.org społeczne. Jest niedziela, 19 kwietnia, 15:31. Maria Furdyna. Zap Polscy artyści pokonali w piłkarskim pojedynku reprezentację TVP, ale nie o wynik chodziło. Mecz był jedną z atrakcji akcji telewizji Polskiej i Polskiego Radia Polska na Tak. Spotkanie oglądał nasz reporter Maciej Jastrzębski, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry Maćku. Dzień dobry, witam Państwa. Mecz był wydarzeniem charytatywnym. Powiedz, gdzie trafią zebrane środki. No, Może będę budował napięcie, napięcie, tak jak budowane było od wielu godzin tutaj w Płocku. Tak, mecz odbył się w akcji Polskiej Telewizji Polskiej. Polska na no, taka atmosfera była gorąca długo przed pierwszym gwizdkiem. Im bliżej meczu, tym więcej kibiców przybywało, bo przecież nie chodziło o wygraną, ale o... Pomaganie. Robert Zrzypnikowski, redakcja sportowa TVP Info. Wszystkie pieniądze zebrane podczas meczu charytatywnego reprezentacji artystów polskich kontra reprezentacja telewizji polskiej pójdzie na rzecz zakupu nowego samochodu do transportu psi dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Grzegorz Jędrzejewski, strój bramkarza. To nie? Po czym pan powstał? Po tych dwóch piłkach, bo rozumiem, że będzie rzucał piłkę do bramki przeciwnika. Nie, na tym proozycja bramkarza nie polega. Yy, idę teraz w stronę bocznego boiska, na którym, mam nadzieję, jest sporo dzieci, trochę dorosłych i będziemy sobie strzelali w lewo, w prawo, a później już o 13 mecz. Mamy układ instrukcji i tańczymy go dwoma grupami. Krzyczycie czasami? Nie, głośno też było podczas tego spotkania. Teraz nieco ciszej, bo już kibice sobie poszli. Yy, wygrana 2 do 1 dla reprezentacji artystów. Fasponent, Tobariusz Szpakowski, Olaf Lubaszenko. Ostatni przed Raz, coś... raz, ale nie chcę o tym pamiętać. Komentowałem mecz Ekstraklasy Legia, Amika, Wronki razem z Jackiem Laskowskim, no, ale to był skok zbyt szybki, zbyt dynamiczny na zbyt głęboką wodę. No to jeszcze oddajmy głos dyrektorowi Generalnemu Telewizji Polskiej Tomaszowi Sygutowi, który mówi, że nie chodziło o wynik, choć on był też ważny, ale o to czy uda się pomóc Instytutowi Matki i Dziecka. Tak, cel jest dopięty, wygranymi są potrzebujący, tak? bo te pieniążki trafią, zostanie zakpiona karetka i to jest w ogóle naprawdę super sprawa. Właśnie tu przed, przed momentem rozmawialiśmy o tym, że jak szukamy takiej odpowiedzi, czym jest misja mediów publicznych, no to między innymi tego typu rzeczy, tak? że po prostu spotykamy się, gramy, ludzie na trybunach się bawią, ale nie o samą zabawę chodzi, tylko o to, że na końcu jest jeszcze ktoś, komu można pomóc. No i pomagają wszyscy, którzy tutaj... Czyli przede wszystkim Instytutowi dziecka. Czek symboliczny na 200 tysięcy złotych został już przekazany. Maciej Jastrzębski, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Gość Polskiego Radia 24. Jest 15.34 w studiu Paweł Makowiec, CyberDefense24.pl. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. O cyberbezpieczeństwie będziemy rozmawiać. Punktem wyjścia sprawozdanie pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa za rok 2025. I z tego raportu wynika, że wzrasta liczba cyberataków na Polskę. Ten rok ubiegły był pod tym względem rekordowy. Jak czytam, że jest 144% więcej incydentów. To ja jestem zaskoczona. Trochę przerażona, a pan jak reaguje na ten raport? Ja nie jestem zaskoczony w ogóle, pani redaktor. Jesteśmy krajem frontowym NATO. To jest zupełnie coś, absolutnie czego trzeba się było spodziewać. Pomagamy Ukrainie. Jesteśmy, tak jak już słyszałem, na wschodniej flance NATO, więc to jest naturalne, że Rosjanie, że Białorusini będą się interesować naszymi systemami, naszymi podmiotami, praktycznie wszystkim. I proszę wziąć pod uwagę, że to jest raport za e, rok ubiegły. E, mamy na razie kwiecień, więc już bym się spodziewał, że te liczby cały czas rosną w górę. No i jeżeli 24 był rekordowy, 25 jest rekordowy, no to 26 też pewnie będzie rekordowy. Jakiego rodzaju to są e, ataki? Co my wiemy z tego raportu? E, to może ja sobie pozwolę na taki punkt jakby wyjścia, bo 144% brzmi groźnie. Tylko jak sobie popatrzymy na dane w raporcie, to już to wygląda troszeczkę inaczej, bo to jest podzielone między trzy zespoły CESIRT. CESIRT-NASK, czyli e, Instytutu NASK, CESIRT GOV i CESIRT MON. W przypadku CESIRT GOV mamy wzrost z 3991 do 5000, to jest 26% mhm. więcej. CESIRT MON to jest 4220 do 7125 68% i największy wzrost, który odpowiada za te za te 144% to jest przypadek Cesirtu NASK. Ze 103 tysięcy do 260 tysięcy to jest zmiana o 152%. No ale ktoś się zapyta, o co, o co, o co, tu, o co tu konkretnie chodzi. E, aż 97% wszystkich incydentów, które obsłużył CESIRT-NASK, to, e, to były masowe oszustwa. Oszustwa w sieci, fałszywe inwestycje, wyłudzenia pieniędzy, czyli na przykład te fałszywe reklamy na Facebooku. Ludzie w to klikają, albo już samo zgłoszenie, no to zauważają, zgłaszają, przekazują dalej i nas się tym zajmuje, taką reklamę zdejmuje. Ale to właśnie odpowiada za ten gros, gros wszystkich zgłoszeń. Od razu tutaj powiem, ktoś sobie pomyśli, no ale skoro to są oszustwa, to znaczy, że nie jest wcale tak źle. A kto tak powiedział, że nie jest y, źle? Tego nie można bagatelizować, bo jeżeli zbagatelizujemy nawet to jedno, tak że nie stwierdzimy a to jest większość, większość to są oszustwa to, to machnijmy na to ręką. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Jak sobie popatrzymy na przykład w raporcie jest coś takiego jak analiza e, analiza SWOT słabe, le, słabe, dobre strony i patrzymy sobie, kryzys kadrowy mamy. Są problemem jest drastyczny niedobór wykwalifikacji specjalistów i ograniczenia finansowe. I to jest coś, do czego, do czego powinniśmy się odnieść pan premier, wicepremier Gawkowski powiedział podczas konferencji prasowej w tym tygodniu, jak prezentował to sprawozdanie, tak. że no, są te programy, tam cyberbezpie, cyberbezpieczne, samorząd, cyberbezpieczne, wodociągi. To wszystko jednak moim zdaniem no, mamy te programy dla samorządów, tam są też szkolenia i tym podobne rzeczy, ale to trzeba pamiętać, że w centrum powinna być edukacja. Że powinniśmy ostrzegać ja wiem, że to że ja to powtarzam już kolejny raz jak mantrę, ale to trzeba powtarzać za każdym razem, żeby być, os być, być ostrożnym w sieci, jeżeli na przykład w przypadku oszustw, które są, tak jak już powiedzieliśmy, najczęściej się, poja najczęściej były najczęściej się pojawiały te incydenty w przypadku od Sir jeżeli widzimy fałszywe oszustwa, bo ktoś na przykład na, w reklama obiecuje błyskawiczny zwrot albo jakieś szokujące, szokujące posunięcie prezydenta Nawrockiego w takiej fałszywej reklamie, to powinna się zapalić czerwona lampka, że mm, to, to tak nie działa. Nie ma czegoś takiego, jak szybki zwrot, że tak się wyrażę, szybki zwrot pieniążków, że zainwestujemy w kryptowaluty o, i po, po 10-15 minutach już coś będzie. Nie, to chodzi tylko i wyłącznie o wyłudzenie, o wyłodzenie naszych pieniędzy, więc trzeba, naprawdę trzeba być czujnym, trzeba uważać. No właśnie, a czy ta świadomość społeczeństwa się zwiększa? No chyba coraz więcej zgłaszamy właśnie do nasku tych incydentów. No to, e, to też jest sobie chyba jak taki pozytywny... Że, tak, to jest akurat rzecz e, pozytywna, bo warto też zauważyć, że w sprawozdaniu mamy coś takiego jak obsłużone incydenty, i to ta liczba oznacza, te, przekłada się na te e, 150-152%. I jak sobie popatrzymy, to mamy potwierdzone incydenty, to jest 260, ale całkowita liczba zgłoszeń to już jest 658 tysięcy. I wzrost w porównaniu z 2024 rokiem to jest 9,5, ale jeszcze dla kontekstu historycznego, co bardzo cenię, zawarto porównanie 24-23 tam już, było, tam już był wzrost zgłoszeń o 64%, więc to się zmienia na lepsze, coraz więcej Polaków jest świadomych, ale to nie oznacza, że powinniśmy spoczywać na laurach. Bo z jednej strony, dobrze, nie wyeliminujemy całkowicie y, zagrożenia, bo to wiadomo, to jest jak ten wykres funkcji matematycznej, tak. że nigdy nie, że on będzie sobie, niby wygląda, że będzie dochodził do tej osi tam X czy Y, ale nigdy do niej nie dojdzie. I tak samo jednak jest z tą eliminacją. Można też powiedzieć, że wszystkich zagrożeń nie wyeliminujemy, ale próbować warto. Wspomniał pan o wicepremierze ministrze cyfryzacji Krzysztof Gawkowski właśnie w tym tygodniu na konferencji prasowej. Mówił między innymi, że coraz częściej cyberprzestępcy wykorzystują sztuczną e, inteligencję. No i ja przyznam, że dla mnie sztuczna inteligencja, ja wiem, że to jest ogromne m, wyzwanie, też ludzie mówią o zaletach, ale w kontekście właśnie e, m, cyberoszustów, no to jak duże jest to zagrożenie? Sztuczna inteligencja, no jeżeli pozwolę się odnieść do tych fałszywych stron. Za pomocą sztucznej inteligencji można w 5 minut sobie stronę zbudować. No może nie w 5 minut troszeczkę więcej, bo to też trzeba parę rzeczy tam zmodyfikować, żeby to w miarę wiarygodnie wyglądało. A ktoś powie, no ale zaraz, czy cyberprzestępcy mogą to zrobić za pomocą czata, czata GPT czy tam Gemini czy innego modelu. Cyberprzestępcy też mają swoje modele. To nie jest tak, że oni sobie idą na przykład na strony Google czy OpenAI i używają tam dostępnych modeli. To też jest co prawda opcja, ale oni też mają swoje modele. Więc to nie, to nie jest tak, że oni tylko się ograniczają do jednego sposobu. A poza tym oprócz takiego przygotowywania stron to też jest analiza danych, bo takich danych może być całkiem mnóstwo. Sztuczna inteligencja no, też może sugerować jak najlepiej podejść, bo mówimy na przykład o chwytach socjotechnicznych. E, no to może też podpowiadać takie chwyty socjotechniczne. Może też, e, jak mamy na przykład, tutaj się sobie pozwolę troszeczkę zejść, ostatnio się pojawił taki e, translator wykorzystujący właśnie sztuczną inteligencję, gdzie można sobie wpisać na przykład dowolny styl. Na przykład, e, proszę mi znaczy? wybaczyć, że można przetłumaczyć, ja tutaj oczywiście nie chcę nikogo obrazić, od razu dam taki ten, ale na przykład z polskiego na LinkedIn Speak, że na przykład wpiszemy parę zdań i wyjdzie to w takim stylu, jakbyśmy to chcieli wrzucić na LinkedIna, więc taki tłumacz się pojawił. każdy może sobie spróbować. Więc co przeszkadza cyberprzestępcom, żeby zamiast tego LinkedIn Speak wpisać na przykład jakiś bardzo wiarygodny styl, który miałby przekonać odwiedzającego stronę do przelania pieniędzy? To też jest y, możliwe. Może być przygotowany taki tekst, y, to dosłownie, nie wiem, 5 sekund zajmuje przetłumaczenie przez sztuczną inteligencję. Też troszeczkę modyfikacji, żeby to wyglądało bardziej wiarygodnianie, żeby, wygląda, żeby dało się zobaczyć, że to sztuczna inteligencja wygenerowała. Na przykład, w, nie wiem, wpisujemy jakiś. Y, Wpisujemy na przykład tekst związany z prezydentem Nawrockim, albo z premierem Tuskiem, albo z wicepremierem Gawkowskim, albo z jakimkolwiek innym ministrem, że jakakolwiek nie wiem, sensacyjna inwestycja, gigantyczny zwrot, tylko niewielu Polaków o tym wie i taki, taka sztuczna inteligencja potrafi to przełożyć na taki wiarygodny komunikat. Ja sam to testowałem, co prawda w żartach, żeby nie było yy, i oczywiście nie na tematy cyberprzestępcze, tylko takie wiadomo. Śmieszki, heheszki internetowe, ale jeżeli śmieszki, heheszki internetowe są możliwe, no to co? To broni cyberprzestępcom. Przed Czy tym? metody działania cyberprzestępców jeszcze pana zaskakują? Czy to się po nie, prostu zmienia, ra... rozwija co chwilę? To to się... jakieś... Z jednej strony nie jestem, nie jestem zaskoczony, z drugiej... Nie sądzę, że e, tak jak to powiedział, proszę tutaj mnie, e, że tak powiem, nie ubiczować Francis Fukuyama, że o końcu historii, e, to pozwolę sobie to sparafrazować, że to, nie że to, że mnie nie zaskakuje, nie oznacza, że już mnie nic nie zaskoczy. E, ja wiem, że to troszeczkę troszeczkę przekręciłem, ale wiadomo, nigdy nie wiadomo, czy cyberprzestępcy nasz, na, nas e, czymś zaskoczą. Zresztą trwa wojna hybrydowa. I do zeszłego roku chyba nikt sobie z nas nie, zda, nie sądził, że na przykład może dojść do takiego cyberataku, który no na przykład na tego cyberataku na, na te sieci ciepłownicze, o którym też jest o którym na przykład wspominał wicepremier Gawkowski podczas konferencji, albo że dojdzie do sabotażu na linii kolejowej na kolei, pod no, także... Przecież ostatnio z... też był cyberatak, to też zupełnie, zupełnie co innego, na szpital w Szczecinie. Na tam, Uniwersytet ale... Warszawski też był cyberatak. Tak, no, ale jeżeli chodzi o tak, jeżeli chodzi o placówkę no, szpitalną, no to to już też budzi oczywiście zupełnie inne emocje, tu... no bo tam są pac pacjenci, tak, którzy hmm. potrzebują mieć e, e, opiekę, więc... E... No tego jest coraz więcej. Tutaj od razu warto zauważyć, że cyberatak na szpital w Szczecinie nie był jedynym w marcu. Naliczyliśmy u nas w redakcji Cyber Defense 24 chyba ze cztery takie zdarzenia. Cztery cyberataki na placówki medyczne. Więc yy, tak naprawdę żeśmy, jeżeli dobrze pamiętam, yy, tutaj niech kolega Oskar Klimczuk mnie yy, też nie ubiczuje, jeżeli się pomylę, ale ledwo, ko ledwo kończyliśmy yy, że tak powiem, omawianie jednego, jednego cyberataku, mijało kilka dni, już mieliśmy następny. Więc to pokazuje, z, jakim, z jakimi zagrożeniami mamy do czynienia. Że to już nie, to już nie jest lajtowy krajobraz, jaki mieliśmy jeszcze parę lat temu. E... Jakie mamy narzędzia? Jak pan patrzy na to, co robi Ministerstwo Cyfryzacji? Jest ten Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. Jakie wyzwania przed, przed no, nim? Przy, dosłownie kilka tygodni Kilka tygodni, to na początku kwietnia, jeszcze przy, czy, czy, jeżeli dobrze pamiętam, to 3 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ta, którą, na którą czekaliśmy te dobrych e, parę lat i bardzo dobrze, że, bardzo dobrze, że weszła. E, I mam szczerą nadzieję, że jej wprowadzenie e, przełoży się na, że tak w dużym skrócie powiem, na lepsze. To to akurat no, trzeba, trzeba przyznać, że udało się, udało się wdrożyć to wszystko do krajowego porządku. no To, to jest sukces po stronie ministra cyfryzacji, tylko teraz czekamy na efekty. I trzeba liczyć, że te efekty będą. To jest z jednej strony to mamy no, przecież te działania, działania, działania rządowe, a z drugiej strony no, mamy przecież też. E, wojsko. Mamy e, dowództwo komponent wojsko-brany cyberprzestrzeni. Tak. Żołnierze z WOC przecież pomagali w szpitalu w Szczecinie i dosownie. albo w tym tygodniu, albo w poprzednim tygodniu e, zakończył się proces przywracania normalnego działania tak, pracochórczego. To, właśnie... to trwało bardzo długo, to trwało przy kilka okazji, tygodni. E, właśnie, przy, właśnie przy pomocy naszych żołnierzy. Ale nasi żołnierze są, nasi żołnierze z Wojsko Brony nie są najlepsi. My mamy tak naprawdę ekspertów w, w skali już nie krajowej, nie europejskiej, ale światowej. E, I na przykład, jeżeli mówimy o. No bo nasi żołnierze to jeżdżą na e, takie ćwiczenia, co się nazywają Lockchilds, i tam jest obrona kraju w zespołach, e, obrona kraju wielkości no dużego i mówimy tutaj o bardzo poważnej fali ataków i to nie jest tak, że e, jakby to powiedzieć, że to jest tylko jakieś, jakaś sfera wojskowa. Oni tam otrzymują tak naprawdę cy wszystkie cyberataki, wszystkie zdarzenia, z jakimi my się mierzymy. I to jest, mm, Więc e, naprawdę my Polacy, no mamy szczęście, że mamy takich ekspertów w wojsku. Cywilnie też mamy ekspertów. Tylko, że z drugiej strony, no fajnie, no poopowiadałem, poopowiadałem, ale też trzeba pamiętać, że to mi tak po jednym z wywiadów, jakie przeprowadzałem, mi utknęło tak w głowie, że cyberbezpieczeństwa o cyberbezpieczeństwie najlepiej się rozmawia w ciszy gabinetu, bo jeżeli powiemy o jedno słowo za dużo, no to pamiętajmy, że nie tylko, nie tylko można Polacy to, słuchają. Tak, dokładnie i to można wykorzystać. Te największe zagrożenia, bo oczywiście o tym cyberbezpieczeństwie możemy rozmawiać w skali makro, tak, i możemy rozmawiać w skali, w skali mikro. Na tej skali makro te największe zagrożenia to jest właśnie kolej, ta infrastruktura Krytyczna, placówki medyczne, czy można powiedzieć wyróżnić jakieś, jakieś miejsca, które są najbardziej zagrożone? Czy po prostu reagujemy, mówimy o tym dlatego, że to już się wydarzyło, tak? No, no w tym momencie w tym to jest momencie zawsze to... Re, reakcja na wydarzenie. Znaczy powie, pozwolę sobie to stwierdzić w taki sposób. Każdy tak, pra... każdy tak naprawdę punkt podmiot który jest ważny no zdrowie no to placówki zdrowia przecież tak. bez placówek zdrowia na przykład jeżeli paraliż dojdzie... banku na przykład no, chociażby to nie, tak nie jest tak naprawdę każdy każdy podmiot, który dla nas jest ważny, to o tym przecież y, aktorzy zagrożeń, jak mówimy, w, my, jak mówimy, jak mówi się w branży cyberbezpieczeństwa, aktorzy zagrożeń, ci sprawcy cyberataków o tym wiedzą. Banki, tutaj powiedzieliśmy, że kolej, powiedzieliśmy, że zdrowie, ale przecież też wodociągi. Mówimy o, o ogrzewaniu, a przecież y, były też cyberataki na wodociągi w 24 roku. Pamiętam, że były tam cyberataki tam na Mazurach, y, o, na oczyszczalni ścieków to tam było, że nie, nie ten nie, nie, że atakujący nie, nie za bardzo w, albo nie za bardzo albo w ogóle nie wpłynęli e, na działanie tej oczyszczalni ścieków. a e, dzisiaj już mówimy na poważnie o tym, że, cyber, że, w, ram, że w ramach cyberataku e, Polacy mogą stracić dostęp do wody więc w ciągu dwóch lat zobaczmy jaka to, jaka to jest ewolucja. E, Wracając, wodociągi, ogrzewanie, y, jeszcze mamy przecież y, lotniska. Był ten y, parę miesięcy, w ciągu ostatnich paru miesięcy, pamiętam, była taka sprawa, że y, Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego w Atenach było wyłączone i tam też podejrzewano cyberatak. Y, więc to też jest y, kolejny, kolejny element. W zasadzie to wszystko. No, ja, ja, ja, nie, ja nie lubię tak generalizować, ale można powiedzieć, że tak naprawdę tutaj jest ten jeden wyjątek, że wszystko może się stać celem cyberataku, co tylko jest podłączone do sieci. Nawet pozwoliłbym sobie stwierdzić, że telewizja czy nawet radio może być celem cyberataku, no bo pamiętajmy, że... No radio już nie nadaje wyłącznie, że tak powiem analogowo, nie chcę tutaj oczywiście nic sugerować, ale odciąć ludzi od informacji, żeby na przykład potem po chwili przeprowadzić zgrabną akcję dezinformacyjną. Co to za problem? Proszę mi powiedzieć, no bo bardzo często... Mm... Mówimy, że za cyberatakami stoi Rosja, za naszą wschodnią granicą, tak, Białoruś. Co odzyskuje? To jest sianie paniki, no bo tak, czy to jest też, takim celem jest doprowadzenie do tragedii? No bo w, do, w szpitalu, jeżeli przestanie działać, może dojść do tragedii. Jeżeli będzie wybuch na torach kolejowych, przejedzie pociąg, może dojść do tragedii. Inne to jest, inne nie są, nie, w, w innych atakach nie ma ryzyka tego, tego najbardziej groźnego, czyli ryzyka śmierci. To jest takie sianie paniki, to jest wywoływanie braku zaufania do, też do, do władzy, że nie panuje nad tym, co się, co się dzieje w kraju. Właśnie tutaj pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to pokazywanie w ten sposób, że mamy kolejny, kolejny cyberatak na szpital, podmiot zdrowia, energetykę i tym podobne rzeczy. To od razu też rusza, rozkręca się, tak jak wspominałem, akcja dezinformacyjna. Zobaczcie, tyle cyberataków, a oni sobie nie radzą. Dlatego też jest ważne, żebyśmy monitorowali oficjalne, oficjalne komunikaty. Zresztą z drugiej strony też pamiętajmy, że o tym cyberataku na energetykę dowiedzieliśmy się no, sporo po fakcie. Po paru tygodniach dopiero ujawniono, że ten cyberatak to było gdzieś w połowie stycznia, jak te, jak te informacje się pojawiły, a on był w grudniu. Więc yy, to też jest yy, dość istotne, że po naszej stronie rząd zachował Tajemnicę, inform ciszę informacyjną, że się tak wyrażę, i dopiero jak już wszystko było pewne, już wszystko było bezpieczne, że nie mamy, ta, że nie ma tak naprawdę jeszcze jakiegoś powiedzmy sobie jeszcze, że nieuprawnionego dostępu, że żadnych, że tak powiem, śmieci w systemie nie zostały, no to wtedy. Wtedy to można było to w końcu ujawnić, bo jeżeli by ujawniono to, powiedzmy, za wcześnie, no to mogłyby być z tego, być z tego pewne kłopoty. To jest tak z jednej strony. Też przypomniało mi się, że no mówiłem o tym nasileniu na placówki zdrowia. Już w, ramach, już w ramach jednego cyberataku zmarła jedna osoba. To było w Wielkiej Brytanii w zeszłym roku, gdzie w wyniku cyberataku nie mogły być chyba przeprowadzone transfuzje krwi. No i niestety była pierwsza ofiara śmiertelna cyberataku w historii. Więc to pokazuje, że to nie że jest To nie tak, jest że... tylko straszenie, tak, tak naprawdę. Że to nie jest tak, że cyberatak tam wyłączy jakieś systemy, nie będzie, nie będzie, nie będzie żadnego problemu cyberatak faktycznie może wpłynąć na nasze zdrowie i na nasze życie, więc tutaj naprawdę trzeba uważać. No to w jeszcze w przejdźmy do tej, do, tej, do tej skali mikro. My, obywatele, którzy też możemy paść ofiarą m, różnego rodzaju oszustw, czy taki katalog e, zachowań, co my możemy zrobić w trosce o swoje bezpieczeństwo? Jeżeli chodzi o taki katalog to warto, no pierwsze co mi przychodzi na myśl, jeżeli zachowujemy ostrożność to patrzy, z jednej strony no warto patrzeć na przykład na Facebooku, nie tylko na Facebooku, ale w ogóle na platformach społecznościowych, bo przecież reklamy też są na Instagramie, są na ich y, dawnym Twitterze nawet w Google. szeroko pojętym internecie po prostu. w szeroko pojętym internecie. Tak, szeroko po pojętym internecie. Trzeba patrzeć na te, na te reklamy. Nawet bo tutaj wspomniałem o Google, to może ja, sobie, ja pozwolę sobie wyjaśnić słuchaczom, że cyberprzestępcy potrafią wykupywać reklamy, bo reklamy się wyświetlają na górze listy wyników. I na przykład jak był taki numer, pamiętam, chyba w 24. albo 25. roku, że w, do menedżera kluczy, poczyli się pod menedżer kluczy, jak się w Wpisywało w Google nazwę tego menedżera kluczy, to prawdziwa strona wyświetlała się jako drugi albo trzeci wynik, a odruchowo na co klika człowiek? Na pierwszy, a pierwsza była fałszywa reklama. Yy, I dlaczego tutaj mówię o właśnie o tym menedżerze kluczy? Ano dlatego, że tyle się powtarza, żebyśmy nie mieli takiego samego hasła do paru, porta do paru portali, jednocześnie do paru stron. Więc jak to najlepiej zrobić menedżerem kluczy? A w taki sposób, jeżeli mamy taką fałszywą stronę, to można sobie na tej fałszywej stronie zamieścić aplikację do pobrania, która niby będzie aktualizacją takiego menedżera kluczy, już tutaj ciągnąc dalej ten przykład, a tu się okaże, że to jest wirus, który wykradnie nam wszystkie dane pliki z komputera, a na koniec jeszcze zaszyfruje i stwierdzi, że chcesz je odzyskać, to płać. I, że tak powiem, maniana się zaczyna na dobre. To jest taki jeden przykład. Myślę, że na temat cyberbezpieczeństwa będziemy mieli jeszcze wiele okazji, żeby porozmawiać, bo temat jest bardzo szeroki i w tej właśnie skali makro i mikro. Paweł Makowiec, CyberDefense24.pl był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.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 to